Dziękujemy Maciek za Twój przykład. To była autobiografia. Lecimy z innymi. Mini, Innymi, Mining, i tam są Kings. No też pamiętam ten teledysk. Nad, nad. pamiętam scenę. Tak, jakby był kurwa z roku temu. Ale w oczy nam huragany Bez róży wiatrów ciężko byłoby się ruszyć z miejsca Wychowywany w domu rozbitem jak furadialy Nauczyłem się tam, że synergia jest najważniejsza Poglądem odchodzę od tego co przechodziłem Dla kontrastu sporo akcji na lewo w rynek Przyzwyczaiłem się, że będą co godzinę dzwoni Że jak nie na winę, no to ktoś tu ukradnie mi pomysł yes. paru ludzi przez to nie ma jest więcej przestrzeni Nawet Archimedes wtedy by nas nie podzielił Ujałem się wśród marzycieli większość nadal ze mną Każdy w trybie przelicz, każdy z gorszą miesięczną Od zawsze dobra mina do swojej gry jak Joker Albo każdy z tych bardziej socjalnych. To żadne Posiłem wizję, bo to by je i żadnego trwania tu A jak z hizoidzi Chcesz to dla mnie to trochę jak mania Pewnie bym kochał to, gdybym tego nienawidził Straciłem wszystko, ziąka szkoda mi zdrowie i ziana Zimny kryształ w ciepły domy jutro to freestyle perły chyba odsłuchasz tylko na dnie Dzisiaj czuję się jak racjonalista Mogący mieć wszystko oh, oh. Czego dusza się życie spakowane w jeden plik, to ma drugi biegun za trudny rebus jak śmiech przez łzy Za dużo dobrych chęci, przez to przechodzę przez piekło wymarzę z pamięci jakbym walczył o rolę w memento To gdzie jestem nadal, robi mi zboły distroj Jestem konfliktowy, jak się pogodzi z myślą, że najdwalsze wspomnienie wszystko co spiszę i tak zniknie z wizji jak tele z i piszem Dlatego płynę pod prąd jak gunjag i będzie tak póki nie wezmą mnie do art Życie jak żart, emocje są prawie martwe, tą stronę, może nadal czuję się jak Javier Wartem jestem na wpór, nie niewidomy od dziecka i tylko słucham jak szklane domy tłuką się twarde serca źle powierzą to, że świat dla mnie szczęścia Ślepo Bieżąc? Świat ma dla mnie barwę szczęścia, mam głębszą rozpinęń niż to co na winę wokół tyle zła, że nawet nie chce mi się mączyć, tych soczek wynik Ja nie długo przed hopcinem Dziś noszę w sobie tylko winę, tylko winę, którą zgrzela pustka, nie nabieram wody w usta, jestem memce, a Akronimem od mea kulpa Tak Nie zgadniesz I będę się śmiał dopóki nie padnę Es sens, niech każdy nosi swe ciernie, Nie reaguj na krzyk, wstyd mi nie jest za to kim jestem Jesteś z nami, na nic ci strach Jak panisz, bawi się czas Chowaj rady, mamy ich na to Nie dla słabych kraj na ta pe, pe.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 Krótka jest ini mini, mai, ni mini, mo kochanie. Krótka jest inni, ni mini, mo kochanie. No a przetłumacz inni, majni mo. E... e nie, ecie, pecie. Ecie, nie. nie. E... Jak były te... I wyliczanki mo... jakieś, tak, no. nie? pamiętam. E, Zeus, Deus, Kosmadeus, Rampie, Pampie, Wiciu, Piciu. A Królik bugs? jak to szło? Bugs bugs bugs Królik... Ba... bo to było, czekaj. E... Ene znaczy. duerike, Fakke, Torba Borbe, Ósme, smakę. Deus, Deus, Deus i Moreira Bugs. Bugs. Czyli... Bugs, Bugs, Bugs, Królik Bugs. Dalej to już. Jezus, Dla hardcorowych Czyli to prawda. Krótka jest. Krótka jest Eneduerike, fakę kochan Kochanie. Jezus Maria. Zajebiście Strasz... po włosku by Ja z wyliczanych to wolę korna zdecydowanie jednak, ale ty nie znasz korna, bo ty jesteś... Bo nie tutaj e, kukurydzy. Dokładnie, nie jesteś children of the corn. Tak, ja się w ogóle nie jaram rokiem. Ja Ani... się w ogóle nie jaram Justinem Bieberem, ale to, że ty się jarasz to prawie jak disco polo, no ale spokojnie. A, a ja uważam, że gra w radio, a ty siedzisz tutaj ze mną, więc nie wiem kto ma gorzej. Jeszcze, jeszcze będzie czas, by odpoczywać człowieku. Cannabis, whisky, ananas. To lecimy, myślę, dosyć grubo, bo później jest y, młody, młody rybek i włoskiego pochodzenia. Jak Wszyscy grubo to myślą, już był. <głos> Wszyscy myślą, że ma hiszpańskie korzenie a okazuje się, że ma włoskie. To jest Ariana Grande. No często miała jakiś włoski korzeń w sobie. Oj. Jak była na wakacjach Oj, w, jej, w Parmie. Patrz. Tak, szynka parmeńska Tak, miała grande korzenie w sobie bardzo Ariana! A, Ariana! No dobra, no kawałek nazywa się Powszechny i Śmiertelny Naprawdę tak nazywała kawałek? Ariana Grande? Tak e... Powszechny i śmiertelny Po angielsku to... E, Common and e, deadly <laughs> Albo Deadpool jakieś, nie wiem No Deadpool. nieważne, ważne, że się dograła, jest na bardzo miło Kisses to you, Ariana Kisses, Kisses in the ss